Otwórzmy proszę Księgę Sędziów, trzynasty rozdział. Ponownie przeczytamy cały ten rozdział i rozważymy drugą część tego rozdziału. Dwa tygodnie temu rozważaliśmy pierwszą część, dzisiaj część druga, ale przeczytajmy całość, aby mieć te słowa w kontekście. Jest to cała krótka historia. Trzynasty rozdział Księgi Sędziów. Potem synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach Jahwe. i wydał ich Jahwe w ręce Filistynów na czterdzieści lat. A był pewien mężczyzna z Sorea z pokolenia Dana imieniem Manoach, a jego żona była niepłodna i nie rodziła. I anioł Jahwe ukazał się tej kobiecie i powiedział do niej, Oto jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i urodzisz syna. Dlatego teraz strzeż się, nie pij wina ani mocnego napoju i nie jedz nic nieczystego, bo oto poczniesz i urodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, bo to dziecko będzie Nazyryjczykiem dla Boga od łona. I zacznie on wybawiać Izraela z rąk Filistynów. Wtedy kobieta przyszła i powiedziała swemu mężowi: Przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jak oblicze Anioła Boga, budzące lęk. Nie pytałam go skąd jest, nie oznajmił mi też swego imienia. Powiedział mi tylko, oto poczniesz i urodzisz syna. Teraz więc nie pij wina ani mocnego napoju i nie jest niczego nieczystego, gdyż dziecko będzie nazyrejczykiem dla Boga od łona aż do dnia swojej śmierci. Wtedy Manoach modlił się do Jahwe mówiąc, Proszę, Panie mój, niech mąż Boży, którego posłałeś, Przyjdzie znowu do nas i nauczy nas, co mamy czynić z dzieckiem, które się urodzi. I Bóg wysłuchał głosu Manoacha. Przyszedł znowu anioł Boga do tej kobiety, gdy siedziała na polu, lecz nie było przy niej jej męża, Manoacha. Kobieta pobiegła więc szybko i opowiedziała swemu mężowi. Oto ukazał mi się ten mąż, który przyszedł do mnie tamtego dnia. A Manoach wstał i poszedł za swoją żoną. Gdy przyszedł do tego męża, powiedział mu: Czy jesteś tym mężem, który rozmawiał z moją żoną? A on odpowiedział: Jestem. Manoach powiedział: Niech się teraz spełni twoje słowo, lecz jak mamy postępować z dzieckiem i co mamy dla niego robić? I Anioł Jahwe odpowiedział Manaochowi: Niech Twoja żona wystrzega się wszystkiego, co jej powiedziałem. Niech nie je niczego, co pochodzi z winorośli. Także niech nie pije wina ani mocnego napoju, ani niech nie je żadnej rzeczy nieczystej. Niech przestrzega wszystkiego, co jej przykazałem. Wtedy Manoach powiedział do Anioła Jahwe: Pozwól, proszę, że cię zatrzymamy i przygotujemy dla ciebie koźlątko. Lecz anioł Jachwe odpowiedział Manaochowi: Choćbyś mnie zatrzymał, nie będę jadł twego chleba. Ale jeśli chcesz złożyć całą palenie, złóż je Jachwe. Manoach nie wiedział bowiem, że to był anioł Jachwe. I Manoach powiedział do anioła Jachwe: Jakie jest twoje imię? abyśmy Cię uczcili, gdy spełni się Twoje słowo. Anioł Jahwe odpowiedział, dlaczego pytasz o moje imię? Ono jest cudowne albo niepojęte. Wziął więc Manoach koźle oraz ofiarę pokarmową i złożył to na skalę Jahwe, a on uczynił cud, a Manoach i jego żona patrzyli, a gdy płomień wznosił się z ołtarza ku niebu, wtedy anioł Jahwe wstąpił w płomień ołtarza, a Manoach i jego żona widząc to upadli na twarze na ziemię. I anioł Jahwe już więcej nie ukazał się Manoachowi ani jego żonie. Wtedy Manoach poznał, że to był anioł Jahwe. Potem Manoach powiedział do swojej żony, na pewno umrzemy bo widzieliśmy Boga. Jego żona zaś odpowiedziała mu, gdyby Jahwe chciał nas zabić, nie przyjąłby z naszych rąk całopalenia i ofiary pokarmowej, ani nie ukazałby nam tego wszystkiego, ani nie objawiłby nam teraz takich rzeczy. Kobieta urodziła więc syna i nadała mu imię Samson. I dziecko rosło, a Jahwe mu błogosławił. I duch Jahwe zaczął go pobudzać w obozie Dan między Sorea a Eshtaon. Niezwykły sędzia jako jedyny czytamy o okolicznościach jego narodzin Poza może Jeftą, o którym czytaliśmy dawno temu, że jego matka była kobietą lekkich obyczajów powiedzmy ale nie ma takiej szczegółowej relacji narodzin żadnego innego sędziego. Ten ostatni wyjątkowy sędzia ma taką historię rozpoczynającą się jeszcze przed jego narodzeniem. Żona Manoacha nie wiedziała, kim był jej niezwykły gość, zwiastun dobrej nowiny o narodzeniu jej syna którego, jak każda kobieta, szczególnie w tamtych czasach, pragnęła. Czytamy, że była niepłodna, ale oto na Słowo Boże miała urodzić syna. I to nie zwykłego człowieka, ale nazyrejczyka, który miał być już nazyrejczykiem, czyli poświęconym człowiekiem Bogu od jej łona. Przekazane przez tego anioła poselstwo było na tyle szokujące, że dopiero Dopiero po odejściu jego, tego posłańca, ona uświadomiła sobie, że nic właściwie o nim nie wie. Nie wie, jak ma na imię, nie wie skąd jest. Jedyne, co mogła powiedzieć swemu mężowi, to to, że był niesamowity, że jego widok był niesamowity, dosłownie wzbudzający lęk. I opowiada swojemu mężowi, że przyszedł do mnie taki człowiek, wyglądał niezwykle i mówi, że będę miała Dziecko i to takie dziecko. Ha. I co na to Manoach? Pokiwał głową i mówi: Ech, kobieto, co ty gadasz? Dość ci nawciskał głupot. Zaśmiał się i mówi: Przecież tyle lat już się staramy, jesteśmy już w podeszłym wieku. Co ty, kobieto, takie rzeczy się nie dzieją. Nie. Manoach, zobaczcie, w ogóle nie wątpi jej słowom, jest chyba nawet bardziej wierzący niż Józef, który jak usłyszał od Marii, że będzie miała syna, chciał ją oddalić i nie wierzył jej słowom, Manoach w ogóle nie kwestionuje jej słów. Manoach dobrze znał swoją żonę i wiedział, że nie jest jakąś nawiedzoną wizjonerką, która ciągle słyszy jakieś głosy i ma cudowne doświadczenia, po których nie ma żadnego śladu. Wiecie, że są tacy ludzie pełni wizji, tajemniczych głosów, objawień. Ciągle słyszą, Pan mi powiedział to, Pan mi powiedział tamto. Mają ciągle jakieś duchowe rzekomo doświadczenia, ale nic z tego nie wychodzi. Nie widać rezultatów tych objawień. Oczywiście są tacy, którzy mają prawdziwe objawienia i są prawdziwe rezultaty. Ale jest wielu, wielu takich pustych gadułów, którzy rzekomo ciągle coś widzą, ciągle coś słyszą, ale są to tylko puste słowa, religijna gadanina oderwana od rzeczywistości. I Takich się musimy strzec, tandetnych proroków, przeduchowionych gaduł, którzy są męczący i bezużyteczni. Należy ich napomnieć i wezwać do prawdziwej pobożności. Żona Manoacha z pewnością nie należała do ich grona. Dalsza część tego fragmentu pokazuje nam, że była to kobieta trzeźwa, rozsądna, mocno stąpająca po ziemi, a jednocześnie pełna zdrowej wiary i właściwego zrozumienia Boga i jego działania. Daj nam, Panie Boże, takie siostry i takich braci. Manoach uważnie słucha swojej żony i wierzy jej słowom. Zastanawia się nad tym, co mówi i modli się, woła do Boga. Jego postawa wiary i modlitwy powinna być wzorem dla każdego z nas. Kiedy Bóg mówi do nas, powinniśmy wierzyć i modlić się. Zobaczcie na jego krótką modlitwę. Spójrzmy na jej charakter i treść. Oto Manoach mówi, proszę Panie mój, Niech mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie znowu do nas i nauczy nas, co mamy czynić z dzieckiem, które się urodzi. Bardzo prosta modlitwa, przesycona wiarą i oczekiwaniem na spełnienie słów Bożego posłańca. Konkretna, w której widzimy wyrażenie potrzeby, słabości, a jednocześnie oczekiwania na Bożą odpowiedź i Boże działanie. I wiersz dziewiąty mówi nam, że Bóg wysłuchał głosu Manoacha i anioł znowu przyszedł do tej kobiety, ale zauważcie, gdy była sama na polu. Nie było przy niej jej męża. Manoach modlił się, niech przyjdzie do nas. Czytamy, że Bóg wysłuchał Manoacha i przyszedł do kobiety. <grym> to jest ciekawe, drobna rzecz, można na to nawet nie zwrócić uwagi Ale myślę, że Biblia nie na darmo zawiera tego typu szczegóły Każde słowo w Bożym Słowie ma znaczenie Dlaczego Bóg w taki sposób odpowiedział na jego modlitwę? Co, oni zawsze byli osobno? Nie było możliwości, żeby przyszedł do nich razem? Nie sądzę Myślę, że kilka tutaj różnych myśli możemy mieć One nie są jakieś dogmatyczne po pierwsze widzę w tym, że Bóg nie jest, jak to wielu go posądza, męskim szowinistą, ale objawia się i działa w życiu zarówno mężczyzn, jak i kobiet, którzy są gotowi go słuchać i okazać posłuszeństwo. Dlatego chociaż Bóg ustanowił mężczyzn głową domu i przywódcami Kościoła, nie oznacza, że nie mówi do kobiet, nie oznacza, że nie posługuje się kobietami. Biblia zawiera historie, w których Bóg niejednokrotnie przemawiał właśnie do kobiet. W czasach, kiedy kobiety były uważane za gorszy rodzaj ludzki. Bóg jednak nigdy tak nie patrzył na kobiety. Miłował je i przemawiał do nich, tak jak do mężczyzn. To jest ważne, byśmy to rozumieli. Nie mieszali dwóch rzeczy. Nie mieszali tego, co dzisiaj się dzieje w świecie, kiedy kobiety pozakładały spodnie jak mężczyźni, i robią wszystko, co mężczyźni, i w kościele niestety też dochodzi do zamieszania w tej sferze, i stają za kazalnicą, i prowadzą zbory, to nie jest miejsce kobiet. Ale to, że to nie jest ich miejsce, to nie oznacza, że mają gorsze miejsce. To nie oznacza, że są jakiegoś gorszego rodzaju, że mają mniej inteligencji, czy cokolwiek w tym kierunku myślenia. Absolutnie nie mają swoje zaszczytne miejsce i winniśmy do nich bracia odnosić się z szacunkiem i kiedy mają coś do powiedzenia uważnie słuchać i rozważać bo Bóg może mówić do nas przez nasze drogie siostry po drugie myślę, że tutaj widzimy też, że to poselstwo które anioł przyniósł było konkretnie skierowane do niej do niej były pewne nakazy, które ona miała przestrzegać już teraz zanim Samson się narodzi i po trzecie, myślę, że Bogu podoba się ludzka kooperacja. Zazwyczaj, zauważcie, Bóg objawia się jednostkom, które to przekazują to objawienie reszcie. Rzadko kiedy Bóg objawia się wszystkim. Zazwyczaj Bóg wybiera sobie jakichś ludzi i do nich szczególnie przemawia i oczekuje od innych, że rozpoznają w ich poselstwie Boże poselstwo. Żona Manoacha widzimy, że biegnie do swojego męża i to szybko biegnie. W następnych wierszach widzimy, że to on prowadzi dialog z aniołem, nie wiedząc, że to anioł Jachwa. Manoach zadaje pytanie, które go trapiło już wcześniej, gdy się modlił. Co mamy robić? Jak postępować z tym dzieckiem? I zauważcie, że anioł nie podaje żadnej dodatkowej, nowej informacji ale jedynie powtarza to, co już wcześniej przekazał żonie Manoacha. To wszystko, co muszą wiedzieć w tym momencie. I z jednej strony myślę, że się utożsamiamy z tym dociekaniem Manoacha i chęcią uzyskania dodatkowych informacji, a z drugiej strony myślę, że mamy tutaj bardzo prostą lekcję, lekcję posłuszeństwa temu, co już zostało nam objawione. My często chcemy wiedzieć wiele jeszcze rzeczy, których nie zostały nam objawione, natomiast pytanie jest, co robimy z tymi, które już zostały nam objawione. Czy to, co wiemy, czy tym się dobrze zajmujemy? Mamy wszyscy mnóstwo różnych pytań dotyczących różnych szczegółów zarówno objawienia biblijnego, jak i naszego własnego życia. A Bóg, myślę, wciąż powtarza nam to, co już wyraźnie nam powiedział. Uważnie słuchajcie i róbcie to, co wam nakazałem. To wystarczy. I są sprawy, które pozostają przed nami zakryte. I Bóg ma swój dobry cel w pozostawieniu nas w naszej nieświadomości. Natomiast wydaje mi się, że kiedy wiernie trzymamy się danego nam już, objawionego słowa, wiele z tych zakrytych kwestii w swoim czasie zostaje wyjaśnionych. Jeśli jesteśmy wierni, w tym małym, co już dostaliśmy. Jeśli jesteśmy wierni w tym, co Bóg nam dał, przyjdzie czas, że Bóg da nam więcej. Ta zasada jest zasadą Królestwa Bożego. Bądź wiernym w tym, co masz, w tym, co wiesz, w tym, co rozumiesz. I przyjdzie czas, że Bóg otworzy Ci szerzej oczy, że Bóg wprowadzi Cię w głębsze rzeczy. Po co dawać coś, z czym dzisiaj nic nie możesz zrobić, do czego nie jesteś dzisiaj gotowy? Tylko dlatego, żeby wiedzieć? Tylko dlatego, żeby móc się może z innymi spierać o ich niewłaściwe zrozumienie? Tylko po to? Bądźmy wierni w tym, co Bóg nam już objawił. A w swoim czasie, jeśli Bóg uzna to za słuszne, objawi nam kolejne rzeczy, które dzisiaj być może są przed nami zakryte. Manoach, zauważcie, jak tak mu powiedział ten posłaniec, wydaje się, że zaakceptował, i nie dostrzegając nadal w nim anioła Jahwe, w wyrazie wdzięczności zaprasza go do spożycia razem z nimi posiłku. Tymczasem anioł Pana odmawia posiłku, a zachęca Manoacha do złożenia ofiary. Mówi, podziękuj Jahwe, który ci objawił swe plany i dokona to, co zapowiedział. Manoach chce znać jego imię, aby po spełnieniu się Jego słów uczcić Go, posłać Mu może jakiś dar. I tutaj ten anioł mówi, dlaczego pytasz o moje imię? No jak to dlaczego? No, chcę wiedzieć, jak masz na imię, żeby Cię uczcić, żeby pamiętać o tym, że to Ty nam przyniosłeś to poselstwo. Dlaczego pytasz o moje imię? Ono jest tajemnicze, albo cudowne, dziwne. Albo ten anioł mówi, jakie jest jego imię i mówi, moje imię jest... Cudowny. I tak, i tak można to rozumieć. Albo mówi, że jego imię jest cudowne, dziwne, tajemnicze, albo mówi, że takie jest jego imię. Moje imię jest cudowne, moje imię jest tajemniczy, moje imię jest niezwykły. To użyte hebrajskie słowo oznacza coś niepojętego, coś, czego nie można objąć umysłem. Wierzę, że jest to imię. Gdyż to samo słowo pojawia się w księdze Izajasza w dziewiątym rozdziale i 6 wierszu, gdzie mowa jest o narodzeniu się dziecka i o daniu syna, na którego ramieniu spocznie władza. Tam jest cała lista imion, które zostaną nadane temu cudownemu dziecku. Pierwsze z jego imion brzmi cudowne. My najczęściej łączymy je z drugim słowem i mówimy cudowny doradca, ale nie sądzę, że jest to poprawne, dlatego że to drugie słowo w hebrajskim tak naprawdę jest czasownikiem, to nawet nie jest rzeczownik, tam nie ma słowa doradca, tam jest doradzający, imię słów. A więc wydaje mi się, że pełniej zrozumiemy znaczenie tego imienia z Izajasza 9 rozdziału, kiedy każde z tych słów weźmiemy odrębnie. Tak naprawdę tam są same rzeczowniki, poza tym jednym czasownikiem i jednym słowem, które może być przymiotnikiem albo rzeczownikiem. Biorąc ten fragment z Izajasza, to tak tylko na marginesie, ale uważam, że jest to ciekawe, dlatego że ta tożsamość tego anioła jest istotna. Ostatnio tutaj troszkę więcej na ten temat mówiliśmy, że ten anioł Jachwe, który przejawia się w różnych miejscach Starego Testamentu, jest utożsamiony z samym Jachwę. Kiedy mówi ten anioł, mówi Jahwe, i kiedy ludzie widzą tego anioła, mówią, widzieliśmy Jahwe. I często słowo nawet, tak jak tutaj w tym fragmencie jest powiedziane, nie wiedział, że to anioł Jahwe, i później mamy, gdy oni patrzyli, Jahwe uczynił cud, ten, który przemawiał. Także to jest o tyle ciekawe, że w tym aniele widzimy Bożego posłańca, który jest jedno z samym Bogiem Jahwe jego imię najwyraźniej jest cudowny, niepojęty. Tak jak imię tego dziecka, które miało się narodzić w Betlejem. Cudowny, doradzający, Bóg, mocarz albo mąż waleczny, wojownik, wieczny albo wiecznie istniejący. To wszystko opisy Jezusa Chrystusa. Wiecznie istniejący, Bóg, mocarz, ojciec. Książę, Pan, Władca, pokój, szalom. Może przy okazji tak zwanego Bożego Narodzenia o tym porozmawiamy więcej. Wróćmy do naszego fragmentu, gdzie Manoach posłuchał rady anioła Jahwe i złożył Bogu ofiarę i wtedy wydarzyło się coś niezwykłego i cudownego. Anioł Jahwe w płomieniach wznosi się w niebo. Wstępuje w te płomienie i wznosi się w niebo. I wtedy dopiero Manoach pojął, z kim ma do czynienia. Jak wielu ludzi potrzebuje widzialnego, namacalnego cudu, aby w końcu uwierzyć, zaakceptować, uświadomić sobie obecność Boga. Ilu z nas chciałoby mieć podobne doświadczenie? A jednak Pismo mówi, błogosławieni, Ci wszyscy, którzy nie widzieli, a jednak uwierzyli. Jakże wielu chrześcijan tęskni za manifestacją Bożej mocy, kojarząc ją z czymś przyjemnym, z jakimiś przyjemnymi przeżyciami, emocjami, czymś, na czym będą mogli oprzeć swoją wiarę do końca życia i opowiadać, jak to Bóg do nich przyszedł i jak ich dotknął, jak ich doświadczył, jakim się cudownie objawił. Przyglądając się biblijnym przykładom doświadczenia ludzi, którzy naprawdę spotkali się z Bogiem, to widzimy, że rzadko kiedy takie doświadczenia są miłe i słodkie. Jakże często towarzyszy im lęk, jakże często towarzyszy im postawa świadomości własnej nicości, zrozumienie własnej grzeszności w obliczu absolutnej świętości Boga. I jakże dzisiaj w tych wielu kościołach, w których tak lekko się śpiewa i tak lekko się modli, i tak lekko się zaprasza i tak lekko się wyznaje obecność Bożą, brak jest tego elementu. Brak jest tego elementu bojaźni, szacunku, które rzucają na kolana i na twarz. Zauważcie, że wielu ludzi, kiedy zetknęli się z prawdziwym objawieniem Boga, padała na twarz co było wyrazem najniższego poddania się i uniżenia. Dzisiaj słyszymy o ludziach, którzy padają na plecy, śmiejąc się albo drżąc w jakichś różnych przejawach rzekomej mocy, ale jak się na to patrzy, jak się to obserwuje, nie wydaje się to pokrywać z tymi obrazami Słowa Bożego, które przedstawiają ludzi padających na twarz w drżeniu, w bojaźni, w wyznaniu swojej grzeszności i wielkości Boga. Zamiast tego wiele nabożeństw dzisiaj upodabnia się do koncertów rockowych ze scenami, na których jest dym, kolorowe światła i wesoło podrygujący liderzy uwielbienia. I ludzie utożsamiają spotkanie z Bogiem z rozrywką, z dobrą zabawą. Wielkość, majestat, wzniosłość i doskonała świętość Boga jest dzisiaj zagubiona i wręcz niepożądana w wielu chrześcijańskich kręgach. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 33 rozdziale, w wierszu, Bóg powiedział do Mojżesza, Nie możesz oglądać mojego oblicza, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Kiedy Manoach zdał sobie sprawę, że ten, który do nich przemawia, to anioł Jahwe, czyli sam Jahwe, rzekł do swojej żony, na pewno pomrzemy, gdyż oglądaliśmy Boga. Manoach wierzy, że oglądali Boga. Dobrze wierzy, czy źle wierzy? Niektórzy twierdzą, że źle wierzy. Myślę, że tutaj nie jest problem z tym zrozumieniem Manoacha, że to był prawdziwy Bóg. Natomiast zrozumienie Manoacha, że umrze, nie jest właściwe. Zaczyna biadać, być może, odnosząc się do tych słów Mojżesza, które znał, nie możesz oglądać mojego oblicza, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Świadomość oglądania Boga napawa Go lękiem o własne życie. Jednak Jego kochana żona przychodzi Mu z pomocą. Dzięki Bogu za kochane nasze żony, które przychodzą nam z pomocą. Mówi do Niego, gdyby Jachwe chciał nas zabić... Nie przyjąłby z naszych rąk całopalenia i ofiary pokarmowej Ani nie ukazałby nam tego wszystkiego Ani nie objawiłby nam teraz takich rzeczy Jakże potrzebujemy takich zrównoważonych ludzi Posługujących się zdrową logiką i prawdziwą duchowością Tak, człowiek nie może oglądać Boga i pozostać przy życiu To jest prawda Ale to nie wszystko To nie jest początek i koniec Bożego objawienia Bóg objawił się Abrahamowi Rozmawiał z Abrahamem To Jahwe przyszedł do niego Razem z tymi dwoma Do jego namiotu I zapowiedział mu spalenie Sodomy i Gomory Jahwe objawił się Jakubowi Walczył z nim nad potokiem Objawił się Jozuemu I objawił się wielu innym swoim wybrańcom Którzy nie padli trupem Na jego widok czy człowiek więc może oglądać Boga i pozostać przy życiu? Czy Bóg przeczy samemu sobie? Z pewnością nie. Jak zawsze, aby właściwie zrozumieć zawarte w Biblii słowa, nie wolno nam wyrywać ich z kontekstu, w którym się znajdują. Czytamy, że Jahwe spotykał się z Mojżeszem i rozmawiał z nim jak przyjaciel z przyjacielem, twarzą w twarz. Jak to rozumieć? Czy Mojżesz oglądał Boga? Czy Mojżesz widział całą chwałę Boga? Z pewnością nie. Widział to, jeśli cokolwiek widział, co Bóg zechciał mu objawić. A jednak Mojżesz dobrze wiedział, że Bóg jest daleko większy i wspanialszy niż to, co było mu dane oglądać. Dlatego prosi Boga w tym kontekście, gdzie te słowa się znajdują, Prosi Boga, żeby pozwolił mu zobaczyć Jego chwałę. Mojżesz, który rozmawia z Bogiem, mówi, pokaż mi swoją chwałę. Co to znaczy, swoją chwałę? To co on widział? Chce zobaczyć Boga w Jego chwale, w Jego majestacie, w Jego wielkości. Wydaje mu się, że może zobaczyć Boga więcej niż to, co było mu dane doświadczać. I wtedy Bóg mówi do niego, kiedy Mojżesz prosi, żeby Bóg mu objawił się w swojej chwale, wtedy Bóg mówi, człowiek nie może oglądać Boga i pozostać przy życiu. Nie może oglądać Boga w całym jego blasku, jego wspaniałości. To jest poza zasięgiem każdego śmiertelnika. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w szóstym rozdziale i 16 wierszu mówi o Bogu w kontekście o Panu Jezusie Chrystusie. Nawet świadkowie Jehowy to przyznają. Mówi, o tym, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. A jednak ten właśnie niewidzialny, niedostępny, nieuchwytny dla ludzkich zmysłów Bóg objawił się ludziom w Starym Przymierzu jako anioł Jachwę, a w Nowym Przymierzu jako Pan. Jezus Chrystus, Boży Syn, w którym jest cała pełnia bóstwa. W drugim liście do Koryntian, w czwartym rozdziale i szóstym wierszu, czytamy słowa, że Bóg, który powiedział, że z ciemności zaświeci światło, jest tym, który zaświecił w naszych sercach dla światła poznania chwały Boga w obliczu Jezusa Chrystusa. Czytamy, że w Nim mamy pełnię. Wszystko. Bracie i siostro, Bóg daje nam różne doświadczenia, różne przeżycia. W różny sposób objawia się i działa w naszym życiu. Nie ze wszystkimi postępuje tak samo. Doświadczenie jednego brata nie będzie nigdy Twoim doświadczeniem i Twoje doświadczenie nie będzie doświadczeniem wielu innych braci. Bóg nie działa schematycznie. Bóg, wiedząc, gdzie jesteśmy, do czego jesteśmy przeznaczeni, udziela nam każdemu, czego chce i jak chce i kiedy chce ale wszystkich nas wszystkich nas zaprasza do społeczności sobą w Jezusie Chrystusie swoim synu wszyscy mamy przystęp do Boga w jednym duchu w duchu naszego Boga w duchu Pana Jezusa Chrystusa wszyscy mamy przystęp i doświadczenie Boga i to bogactwo chrystusowe jest dostępny dla nas wszystkich. Wszyscy otrzymaliśmy wiele, całe błogosławieństwo niebios. Dostęp do niewyczerpanej krynicy Bożych łask. Jakkolwiek Bóg zechce nam się objawiać, jakkolwiek Bóg zechce do nas przemawiać, czy w jakimś cudownym ogniu, czy bez ognia, czy z głosem, czy bez głosu, czy z wizją, czy bez wizji. Bracia i siostry, nie szukajmy tych rzeczy, ale szukajmy naszego Boga. Szukajmy pełni życia, która jest w Jezusie Chrystusie dla każdego z nas. I przyjmujmy z wdzięcznością i z uwielbieniem i doceniając doceniając to, w jaki sposób zechce w naszym życiu działać. Mamy wielu sędziów wcześniejszych, o których dosłownie jest wzmianka w jednym wierszu. Jest dosłownie kilka słów. Nie wydaje się, żeby mieli jakiekolwiek dramatyczne przeżycia, doświadczenia. Nie wiemy nawet, czego dokonali. Ale są zamieszczeni w Bożej Księdze jako Boży Sędziowie. Jako ci, których Bóg powołał i przez których działał i którzy pozostawili po sobie trwały ślad. I bracie i siostro, o to chodzi w Twoim i w moim życiu. Żebyśmy nie byli ludźmi, którzy szczycą się i opowiadają o głosach i wizjach i objawieniach, ale nasze dzieła to żużel, nasze dzieła to popiół, to plewy. To, co się liczy, to to, na ile znamy Boga i na ile nasze życie pozostawia po sobie trwały, błogosławiony ślad, na ile nasze życie codzienne w naszych domach, w pracy, wśród sąsiadów, gdziekolwiek jesteśmy, jest życiem ludzi, którzy znają Boga, którzy trzeźwo myślą, którzy wierzą i których życie owocuje w dobre uczynki. Do tego jesteśmy, bracia i siostry, powołani. Nie wszyscy jesteśmy powołani na apostołów Pawłów, nie wszyscy na Filipów, nie wszyscy mamy takie czy inne dary, ale każdy z nas w odpowiedni zamierzony przez Boga sposób został włączony do ciała Chrystusa Obdarowany tym, czym Bóg uznał za stosowne nas obdarować, dając nam dostęp do pełni chrystusowej i mając możliwość życia dla Jego chwały. Bracie i siostry, gorąco zachęcam nas wszystkich, abyśmy nie ustawali w naszej wędrówce za Bogiem, abyśmy nie ustawali w szukaniu Boga, nie szukaniu takich czy innych doświadczeń, takich czy innych przeżyć, takich czy innych darów, ale szukania pełni Boga, wszystkiego, co Bóg ma dla nas. I bycia wiernymi w tym, co już wiemy, w tym, co już rozumiemy, w tym, co Bóg już nam może dziesiątki razy powiedział, a wciąż to zaniedbujemy. Bóg działa i przemawia do nas w różnoraki sposób. Oczekuje od nas wiary, wiary w Jego Słowo i pokornego, pełnego modlitwy szukania, zrozumienia Jego woli i siły, aby pełnić Jego wolę. Uważnie słuchajmy innych, nie lekceważmy nikogo ani braci, ani sióstr, ani starszych, ani młodszych. Nie lekceważmy nikogo, ale korzystajmy z błogosławieństw, jakimi zostajemy obdarowani jedni przez drugich. Doceniajmy innych, ale nie wywyższajmy innych. Nie podnośmy ich do miejsca, które jest należne jedynie Bogu. Zawsze dziękujmy za wszystko Bogu, zawsze Jemu, Oddawajmy chwałę, nie czcijmy ludzi, nie wywyższajmy Bożych posłańców, ale czcijmy Boga, który używa swoich posłańców. To może nie jest idealny przykład do tego anioła, bo on jest jedno z jachw. ale myślę, że ta lekcja też jest konsekwentną lekcją Bożego Słowa. Bóg się posługuje aniołami, posługuje się stworzeniami i sam Bóg przemawia i działa i oczywiście Boga mamy czcić i chwalić ale nigdy nie podnosić Jego narzędzi do roli tego, który ich posłał. Cześć należy się tylko Bogu. On jedynie jest godzien chwały. I wiemy, że jest zazdrosny o swoją chwałę. I nie podzieli się ze swoją chwałą z nikim. Dlatego nie czyńmy bożków z ludzi, czy z wydarzeń, czy z miejsc, czy z wielu innych rzeczy, z których ludzie zrobili różnego rodzaju zabobony i miejsca kultu. Tego się strzeszmy. Oddawajmy chwałę Bogu. Oczekując Bożego, cudownego działania, wytrwale pielgrzymujmy w wierze, doceniając obecność i działanie Boga w naszym życiu. Gdyż nie jest tak, że Bóg działa tylko w cudach i znakach i objawieniach. Oczywiście Bóg działa w taki sposób, ale nie tylko. Bóg działa wciąż, każdego dnia, nieustannie, jest żywym Bogiem. Pytanie tylko, czy my mamy oczy, które widzą, czy mamy uszy, które słyszą, czy mamy serca, które są wdzięczne i pełne uwielbienia za to, jak Bóg codziennie nas obficie błogosławi, jak strzeże, prowadzi, zaopatruje, ratuje. Czy to widzimy? Czy jesteśmy ludźmi wdzięcznymi? Czy jesteśmy ludźmi pełnymi uwielbienia? Czy też pożądamy tych rzeczy zbyt wielkich dla nas? Jeśli Bóg nam nigdy ich nie da, umrzemy jako rozczarowani ludzie, bo nie widzieliśmy takiego cudu jak ten brat, czy tamta siostra, czy ten naród, czy inny naród. Nie musimy żyć czyjimiś z nami. Możemy żyć naszym życiem, które Bóg nam przeznaczył, korzystając z wielkiego bogactwa, jakie jest naszym udziałem w Jezusie Chrystusie. Amen. Powstańmy, bracia, siostry, do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy za Twoje święte Słowo, za te przykłady, za te historie, za te różne sytuacje, które czytając, rozważając, możemy przenieść na grunt naszego życia. Możemy przejrzeć się w nich jak w zwierciadle, chociaż wydarzyły się tak dawno temu. Nadal ich poselstwo pozostaje aktualne. Nadal przemawiasz przez Twoje Słowo, przez sędziów, przez proroków, przez patriarchów, a przede wszystkim przez Twego Świętego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jego apostołów. Modlimy się, by nasze serca nie były głuche, nie były ślepe, ale abyśmy sięgając po Twe Słowo słyszeli Twój głos tak jak Mojżesz słyszał, tak jak Joel słyszał, tak jak wielu innych słyszało, gdy przemawiałeś do nich. Panie, daj nam łaskę słyszeć Twój głos, i rozkoszować się Tobą Przyjmować to, co mówisz do nas I nie lekceważyć tego Nie oczekiwać rzeczy zbyt wielkich dla nas Ale pragnąc wielkich rzeczy Być wiernymi w tych rzeczach, które już nam dałeś Które już nam objawiłeś Prosimy prowadź nas Otwieraj nasze oczy na bogactwo łaski Jakiej staliśmy się uczestnikami w Panu Jezusie Chrystusie Strzeż nas od tych różnych dziwnych i smutnych i żałosnych rzeczy, które oglądamy w wielu miejscach. Strzeż nas od podrabiania Twojej mocy, Twojej rzeczywistości. Strzeż nas, Boże, od wszelkiej cielesności i ludzkiej inwencji religijnej. Daj nam żyć w rzeczywistości doświadczenia Ciebie, poznania Ciebie i daj by nasze życie pozostawiło po nas trwały ślad. Ślad Twojej łaski, Twojej mocy, Twojej mądrości, ku Twojej chwale. Ty jedynie godzin jesteś chwały i czci, nasz Panie i Boże, w Jezusie Chrystusie. Amen.